Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W dniu 64. urodzin Trzeciego programu Polskiego Radia, a z nami w studiu jest Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Dzień dobry, 100 lat dla trójki. Ale może pan zaśpiewa? Myślę, że nie będę w stanie tak e, operowo tego zrobić jak poprzednicy. Jak słuchać I przed Ograniczam mieniem. się tylko do 100 lat. No dobrze, ja też nie umiem śpiewać, rozumiem pana. Przejdźmy do... Y tego, co się dzisiaj wydarzy i nie będzie to pryma aprilis, prezydent zaprosił dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego z wybranej szóstki do siebie na ślubowanie. Co to znaczy? Co pan z tego rozumie? Trudno tak naprawdę powiedzieć dlaczego, zwłaszcza, że rola pana prezydenta w Konstytucji w żaden sposób nie jest określona jako jakaś wiodąca, w, jeżeli chodzi o wybór czy ukształtowanie statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy w Konstytucji w ogóle pan prezydent nie występuje, jeżeli chodzi o jakiekolwiek działania w odniesieniu do wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ta rola pojawia się w ustawie, czyli sędzia, który został wybrany, wobec prezydenta składa ślubowanie. No i skoro zwyciężyła ta koncepcja, że to ślubowanie jest jakimś istotnym elementem, choć moim zdaniem nie jest, dlatego że to jest tylko i wyłącznie pewien zwyczaj konstytucyjny, który jest zapisany w ustawie, no to pan prezydent dokonał być może jakiejś selekcji, trudno powiedzieć, ale jasno też należy zaznaczyć, że konstytucja nie przewiduje po stronie prezydenta jakichkolwiek uprawnień, które odnosiłyby się do weryfikowania prawidłowości wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Prezydent wybrał dwójkę sędziów, mecenas Magdalenę Będkowską i profesora Dariusza Szostka, którzy byli kandydatami PSL-u i Polski 2050. Pominął sędziów wybranych z rekomendacji Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Czy to coś znaczy? Też myślałem nad tym od wczoraj. Dlaczego akurat w taki sposób? nie wiem, trudno powiedzieć. To były trochę takie oceny polityczne. Ja mogę powiedzieć z punktu nie widzenia... Nie znamy na razie uzasadnienia, tak. ale mam nadzieję, że prezydent podczas uroczystości ślubowania przedstawi motywy. To... Profesor Andrzej Sol, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówił wczoraj w TVN24, że może chodzi o pełny skład, ponieważ dzisiaj jest dziewięciu sędziów Trybunału, pełny skład to minimum jedenastu i po zaprzysiężeniu tej dwójki będzie jedenastka, a pełny skład Trybunału Uznało tu 15 osób taki skład konstytucyjny. Yy, ta, konstytucyjny. Taki skład określony w Konstytucji to jest 15 sędziów, natomiast rzeczywiście zgodnie z ustawą 11, ale trzeba pamiętać, że ten Trybunał Konstytucyjny w tak zwanym międzyczasie uznał ten przepis mówiący o tym 11-osobowym składzie za niekonstytucyjny. W związku z powyższym być może nie można wykluczyć, że będzie tak, jak mówi pan profesor Sol, że jest to działanie zmierzające do tego, żeby było, było 11 aktywnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby nie było dyskusji co do możliwości zwołania pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego przy rozpoznawaniu tych spraw, które określone są w ustawie, dla których zastrzeżony jest taki skład. Natomiast... Nie wiem, czy to są te motywacje. Ja obstawiam, że to mogą być absolutnie polityczne motywacje, czyli coś, co wychodzi z tego mojego prawniczego świata. Panie mecenasie, ale czy prezydent może tak sobie po prostu nie, wybrać? Nie może. Z szóstki sędziów wybranych 13 marca wybiera sobie nagle dwójkę i mówi, was do siebie zapraszam. A co, co dalej z tą czwórką? Nie może, nie może. Pan prezydent nie ma żadnych kompetencji, nie ma żadnych zadań w obszarze, który łączy się z możliwością po pierwsze kontrolowania decyzji Sejmu o wyborze, po drugie selekcji osób, które zostały prawidłowo wybrane. I tak naprawdę jeżeli sięgniemy do orzecznictwa i do tej ustawy, o której y, powiedziałem, to pan prezydent ma obowiązek odebrać ślubowanie od wszystkich sędziów prawidłowo wybranych przez y, Sejm. I tyle w temacie można powiedzieć. I co teraz się wydarzy z y, czwórką sędziów? Czy y, będzie ten wariant B albo C zastosowany? Y, czyli, że y... Ślubowanie przyjmie marszałek Sejmu w obecności notariusza, ewentualnie sędziowie złożą ślubowanie przed połączonymi izbami Sejmu i Senatu. Ja nie jestem, zwolennik, ja nie jestem zwolennikiem rozwiązań, które mają być jakąś protezą. To znaczy ja czytając konstytucję uważam, że z samej konstytucji, nie z samej konstytucji, nie wynika obowiązek złożenia ślubowania, aby sędzia mógł podjąć czynności orzecznicze. I proszę pamiętać też o tym, że w Konstytucji jest jasno napisane, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego podlega tylko Konstytucji. Co oznacza, że nie można w drodze ustawy nakładać dodatkowych warunków, które musi spełnić, aby mógł objąć urząd i wykonywać czynności orzecznicze. Ale jest ustawa o statusie sędziów w więcej, trybunału... Ale właśnie, co więcej, w Konstytucji jest też jasno zapisane, że w ustawie można uregulować tylko organizację Trybunału i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 umożliwi wykonywanie tych obowiązków lub nie umożliwi wykonywania obowiązków. No niestety w Polsce od dłuższego czasu jest tak, że to sposób funkcjonowania osób, które odpowiadają za działania określonej instytucji, instytucji, przekłada się tak naprawdę na to, czy ta instytucja działa w sposób prawidłowy, czy, czy nieprawidłowy. No, każdą instytucję, każdy organ władzy publicznej tworzą ludzie. No i kultura urzędowania decyduje o tym, na ile inne osoby mogą wykonywać swoje obowiązki. Czyli pan uważa, że co ta czwórka powinna teraz zrobić? Powinni podpisać ślubowanie wydrukowane yy, i wysłać do prezydenta? Czy powinni przed marszałkiem Sejmu złożyć takie ślubowanie? Odpowiem w ten sposób. Ustawa nie precyzuje formy złożenia ślubowania. Ja muszę przyznać, że sprawdziłem, jak znaczy to jest. Ustawa mówi, że wobec prezydenta wobec. składają. I, I dam Państwu przykład sprawa o adwokaturze. Adwokat, który zdał egzamin, który chce rozpocząć wykonywanie zawodu, składa ślubowanie wobec dziekana. Ja pamiętam też taką formę zdalną na przykład, co oznacza że każda forma jest dopuszczalna i każda forma będzie mieściła się w granicach określonych w tej ustawie. Czyli także te formy, o których mówi pani redaktor. Byleby tylko to nastąpiło wobec prezydenta. Jaka zostanie zastosowana forma? Jest to wtórne. No zwracam też uwagę, że pan prezydent, zapraszając dzisiaj pana profesora Szostka i panią doktor Będkowską, dokonał też swoistego rozróżnienia, dlatego, że jeżeli dobrze pamiętam, panią doktor zaprosił na godzinę 11, a, na, a pana profesora na 11.30. O ile dobrze sięgam pamięcią, to tego typu uroczystości odbywały się najczęściej o tej samej godzinie. Więc pytanie, dlaczego akurat mają być to dwa oddzielne ślubowania, jeżeli to w ogóle będą ślubowania? No zakładamy, że to będą ślubowania. Aczkolwiek mnie to zastanawia, dlaczego jest godzina 11.00, 11.30. Ale zarzuty podnoszone przez kancelarię prezydenta, przez szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego były takie, że Sejm wybrał tych ludzi hurtowo, to znaczy nie na stanowiska, które nie, nie, było, nie było wyboru stopniowo jak się zwalniały wakaty, tylko jednocześnie odczekała koalicja dwa lata, dzięki temu uzyskuje też przedłużenie tej dziewięcioletniej kadencji, bo są później wybrani, więc Dłużej będzie miała obecna koalicja większość w Trybunale Konstytucyjnym, bo przypomnę, że dwa kolejne wakaty się zwalniają pod koniec roku i na początku przyszłego. Takie swoiste przesunięcie tak naprawdę rozpoczęcia kadencji zakończenia nie jest jakimś rozwiązaniem, które powoduje problem. To znaczy, proszę pamiętać, że były ogłaszane, była ogłaszana możliwość przeprowadzenia wyborów, ale kandydaci, którzy byli zgłaszani, nie uzyskali większości Sejmu. To więc nie można też tego nie widzieć. No Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało kilkukrotnie różnych kandydatów. To jest pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o argumentację pana, pana ministra Boguckiego. Druga kwestia, która jest moim zdaniem ważniejsza, ona pokazuje pewien brak logiki w myśleniu o sposobie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i roli Sejmu. Bo gdybyśmy przyjęli propozycję, o której mówi pan minister Bogucki, że to jest nieprawidłowy wybór, to oznacza, że nie można dokonać żadnego wyboru, No przecież organ musi być uzupełniany, oczywiście zgadzam się, na bieżąco, natomiast tutaj ten zarzut jest nietrafiony, powiedziałem o nim byli kandydaci, którzy wówczas nie zyskiwali większości wymaganej do wyboru. Natomiast no nie można przyjąć takiego założenia, że skoro e, nie dokonano wyboru w tamtym czasie, to teraz nie można dokonywać żadnego wyboru, no bo w tej logice tak naprawdę każdy wybór nie będzie wyborem e, prawidłowym. No przecież Trybunał Konstytucyjny, powiedzieliśmy to na początku, musi się składać z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak stanowi Konstytucja. Więc należy uzupełnić wakujące miejsca, czyli te miejsca, które dziś są wolne. W związku z powyższym sejm dokonał wyboru. Oczywiście zawsze się można zastanawiać, jeżeli by były jakieś uchybienia formalne, czy i w jakim zakresie one wpływają na skuteczność wyboru. Ale tu Konstytucja jest bardzo prosta i jasna. W ogóle ten rozdział dotyczący Trybunału Konstytucyjnego jest rozdziałem, który możemy określić w Konstytucji jako rozdział zupełny, zarówno co do wyboru, organizacji, jak i postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. W związku z powyższym, skoro Sejm dokonał wyboru, to ten wybór jest ważny, czy komuś się podoba, czy nie ważną rzeczą jest Rzecznik to, aby... Praw Obywatelskich Marcin Wiącek mówi, że prezydent ma obowiązek odebrać ślubowanie. Jeśli tego nie zrobi, można zaskarżyć jego bezczynność do sądu administracyjnego, ale jednocześnie krytykuje y, stronę rządową za poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, y, twierdząc, że to tylko pogłębi chaos, a Trybunał potrzebuje stabilności. Ma rację w w dużej mierze pan rzecznik ma rację, tak. To znaczy, obowiązek odebrania ślubowania wynika no, z ustawy, o czym już powiedzieliśmy, ale też orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wskazało na konieczność niezwłocznego odebrania ślubowania od sędziów Trybunału. A co to, to znaczy niezwłocznie? To bo znaczy, 13 marca to minęło już wystarczająco dużo czasu. W takim normalnym toku czynności, tak, należy rozumieć słowo niezwłocznie, e, czyli tydzień, dwa powiedzmy trzy tygodnie. Zdarzyło się, że pan, pan prezydent Kaczyński nie odbierał, ale to zupełnie z innych przyczyn. Tam były wątpliwości co do tak naprawdę nieskazitelności charakteru kandydata, kandydata wybranego który znaczy, przepraszam, wybranego sędziego, który czekał na odebranie ślubowania. Ostatecznie pan prezydent odebrał. I to, co jest ważne, bo ja wczoraj z ciekawości to sprawdziłem. Pan prezydent Kaczyński powiedział takie jedno bardzo ważne słowo, które oddawało filozofię pana prezydenta, że konstytucja na niego nakłada ten obowiązek. Jakby pan prezydent mógł się nie zgadzać z wyborem, mógł mieć wątpliwości, ale nie dyskutował z konstytucją. A dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których wiele osób dyskutuje z konstytucją. Ale jego uczeń Andrzej Duda już dyskutował z konstytucją, bo nie zaprzysiągł trzech. I orzeczenie, trzech... o którym rozmawiamy, obowiązek niezwłocznego odebrania ślubowania, zapadł właśnie na kanwie dyskutowania pana prezydenta Dudy z konstytucją. Tak można to określić. Tak. A czy prezydent y, y, może ponieść jakąś karę w związku z y, odmową przyjęcia ślubowania od sędziów? Yy, to znaczy mówimy tutaj potencjalnie o naruszeniu przepisu ustawy, czyli tej ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli w sytuacja, w której pan prezydent no, nie odbiera tego ślubowania, tylko proszę pamiętać, pan prezydent nie ma tutaj roli czynnej, tylko ślubowanie sędzia składa wobec prezydenta. Natomiast uniemożliwienie tej czynności może być poczytane jako naruszenie ustawy i to rodzi potencjalnie odpowiedzialność w okresie urzędowania przed Trybunałem Stanu, bo proszę pamiętać, że zgodnie z Konstytucją z artykułu 198 wynika, że prezydent za naruszenie konstytucji i ustawy ponosi odpowiedzialność tylko przed Trybunałem Stanu. Natomiast odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu w Polsce jest absolutnie iluzoryczna. Nie ma pan takiego wrażenia, że powstaje już taki chaos w tym wymiarze sprawiedliwości, w tym uzupełnianiu Trybunału Konstytucyjnego, że tu każdy ma swoją prawdę i właściwie... Nie jest to, to zbieżne z jakimś interesem społecznym. Interes społeczny, interes ludzi jest zupełnie pozostawiony poza tak naprawdę nawiasem tego sporu, bo na każdej płaszczyźnie, która łączy się z wymiarem sprawiedliwości są mniejsze lub większe spory. I Przytoczyła pani słowa pana profesora Wiącka, że te czynności mogą pogłębiać chaos. I trochę niestety tak jest, że wiele rzeczy, które się dzieją obok, wydawałoby się często bardzo prostych rzeczy. One następnie są przez polityków przekonwertowane na jakiś kolejny element, kolejną odsłonę chaosu wokół wymiaru sprawiedliwości. I tak z jednej strony sądy powszechne, sąd najwyższy, trochę też obok tego wszystkiego sądy administracyjne, trybunał stanu, trybunał konstytucyjny. To wszystko składa się na szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości i każdy ten organ ma jakiś problem związany ze sposobem funkcjonowania. Wielokrotnie jest to pochodną działań czy postaw osób, które stoją na czele tych instytucji, a wielokrotnie, a najczęściej tak naprawdę jest to pochodna działalności polityków, którzy przestali tak naprawdę szanować konstytucję, a biorąc pod uwagę, że trzeba uprawiać politykę, trzeba antagonizować, yy, trzeba tak naprawdę grać na tak zwaną polaryzację, to wymiar sprawiedliwości jest jedną z wielu płaszczyzn, na których można prowadzić politykę i polaryzować społeczeństwo. Ale ten scenariusz, który kreśli profesor Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli, że ta czwórka, która nie została zaproszona na ślubowanie, może złożyć wniosek na bezczynność tak zwanych organów państwowych do Sądu Administracyjnego, zakłada, że ile to będzie trwało, bo latami, złożą... Latami, panie redaktor, latami. No właśnie. No właśnie. I na tym polega cały problem, bo normalnie, gdyby nic później nie... będzie, poczekają na proces, później będzie odwołanie no mamy, mamy tak naprawdę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, później mamy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego y też w Warszawie. No to są lata procesu tak naprawdę. No, w normalnym państwie wybór dokonany przez Sejm, ślubowanie przed prezydentem czy wobec prezydenta tak naprawdę, jeżeli chodzi o przepis ustawy i rozpoczęcie wykonywania czynności orzeczniczych. No, cała historia. Ale co jest w Polsce? No, w Polsce mamy wybór przez Sejm. E, przepychanki w kontekście możliwości lub braku możliwości złożenia ślubowania przed prezydentem. I mamy opozycję, która e... dzisiaj, opozycję i ośrodek prezydencki, który no, też wiąże się z, z PiS-em, bo kluczowe postaci wokół prezydenta to są politycy PIS-u. i oni dzisiaj mówią, że to większość parlamentarna chce wziąć pod but trybunału konstytucyjny, podczas gdy ten Trybunał przez ostatnie lata właściwie był no, przybudówką no, Prawa i Sprawiedliwości. Prost wprost, był pod, jak to Pani mówiła, pod butem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w, tej, w, te, w tym rozumowaniu nie ma logiki, bo zasada jest bardzo prosta. Sejm danej kadencji, w trakcie której zwalnia się miejsce w Trybunale Konstytucyjnym, ma prawo dokonać wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i dokładnie ten Sejm to e, zrobił. Ten zarzut, o którym rozmawialiśmy, że e, jako przesunięto początek e, kadencji poszczególnych sędziów nie jest trafiony, dlatego że byli inni kandydaci, którzy no, po prostu nie mieli większości. To co ten Sejm miał zrobić? Na siłę wybrać kandydatów akurat złożonych przez, zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość, bo byli zgłoszeni, żeby uczynić zadość czyjejś teorii, że zaraz po zwolnieniu powinien nastąpić Ale wybór. Ale pan rozumie, dlaczego większość parlamentarna czekała z tym wybory? Z punktu widzenia Dlaczego oni nie zgłaszali kandydatów, z, z widzenia, których później zgłosili pakietowo? Z punktu widzenia adwokata stojącego z ludźmi i przy ludziach rozwiązujących, rozwiązującego ich sprawy nie rozumiem, bo dla ludzi Trybunał Konstytucyjny jest bardzo ważny. To nie jest abstrakcyjna, teoretyczna instytucja w Warszawie przy Alei Szucha, tylko to jest organ, który kontroluje Jakość i konstytucyjność prawa stanowionego w Polsce. A to się wszystko przekłada na nasze codzienne funkcjonowanie. Więc z tej perspektywy tego absolutnie nie rozumiem i nie znalazłem żadnego innego argumentu, który by mnie przekonał, że należało czekać. Bo trzeba odróżnić konieczność uzupełniania składu Trybunału od kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego będzie trwał tak długo, jak długo Zadania i cele Trybunału Konstytucyjnego nie będą realizowane przez ludzi, którzy dzisiaj są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, czy będą w przyszłości. A to, to co robi prezydent, odmawiając przyjęcia ślubowania od całej szóstki, to jest próba zabetonowania tego kształtu Trybunału, który jest w tej chwili, czyli takiego opanowanego przez nominatów Prawa i Sprawiedliwości? W pewnym sensie to jest... Moim zdaniem działanie, które zmierza do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny w dalszym ciągu nie mógł wykonywać wszystkich zadań i celów, które ma zakreślone w Konstytucji. Czyli to, o czym powiedzieliśmy. Z punktu widzenia ludzi, którzy mieszkają w Polsce, Trybunał Konstytucyjny jest naprawdę szalenie istotny. Bo jeżeli jest jakiś przepis, który uderza w nasze prawa wolności, pamiętam, zaczynając od kwestii dotyczącej wycinki drzew, przeświadczenia socjalne, alimenty, odpowiedzialność karną, i mógłbym bardzo długo wymieniać, jest naprawdę bardzo dużo ważnych spraw, które trafiają do Trybunału, bo przepisy są źle napisane. No to brak Trybunału Konstytucyjnego jest jednym wielkim dramatem tak Ale czy ten Trybunał, który jest obecnie, który właściwie w ostatnim czasie rozpatrywał głównie takie wnioski o zabezpieczenie tak zwane, które były po prostu w interesie PiSu, ma jeszcze autorytet, żeby... Nie, nie, ma. Ludzie uznawali, I że teraz jeśli dlatego... coś powie w sprawie emerytur, to, to jest rzeczywiście wyrok zgodny z nie, prawem, nie, a nie to, nie, czego nie oczekuje nie, opozycja. Nie, nie ma i dlatego właśnie odbudowa Trybunału Konstytucyjnego e, poprzez uzupełnianie wakatów w ramach prawa Sejmu do uzupełniania tego wakatów ma służyć temu, żeby przywrócić autorytet i przede wszystkim nasze zaufanie, nasze obywatelskie zaufanie, ob zaufanie ludzi do działania Trybunału Konstytucyjnego. No inaczej się tego nie da. Nie ma możliwości, biorąc pod uwagę przepisy Konstytucji, odbudować Trybunału Konstytucyjnego inaczej niż poprzez uzupełnianie na bieżąco, co, jest, co, co trzeba podkreślić, wakujących miejsc w Trybunale e, Konstytucyjnym. Natomiast pan... A pan sobie wyobraża taki scenariusz, <śmiech> że e, prezydent e, nie przyjmie ślubowania od tej czwórki, oni złożą w jakiejś formie albo przed marszałkiem, albo wyślą po prostu listownie e, to ślubowanie do prezydenta i że siłowo będą tam wchodzić? To znaczy nie wyobrażam sobie siłowego wejścia, przyznam szczerze. Natomiast ustawa nie precyzuje formy złożenia e, tego ślubowania wobec prezydenta. Ustawa mówi bardzo e, wyraźnie. Ale co będzie, jeśli prezes Panie Bogdan redaktor, Święczkowski już wyjaśniam. ich nie wpuści, jeżeli nie przydzieli pan, im spraw. Jeżeli do, pan prezydent przecież też musi nie zorganizuje uroczystości, na której wybrani sędziowie, czyli ta pozostała część, czyli czwórka sędziów, będzie mogła wobec prezydenta złożyć ślubowanie, no to trzeba przyjąć, że ślubowanie zostanie złożone w innej formie. Może być to forma pisemna. Zostanie złożone. No i teraz oczywiście wszystko będzie na koniec sprowadzało się do tego, jaka będzie postawa pana Święczkowskiego. No pan Święczkowski ma dwa wyjścia. Albo Czyta konstytucję ze zrozumieniem, czyli mówiąc wprost, ma świadomość, że złożenie ślubowania nie jest warunkiem absolutnie żadnym, który umożliwia podjęcie czynności orzeczniczych przez prawidłowo wybranych sędziów, albo też będzie twierdził, że skoro pan prezydent nie zaprosił i nie umożliwił złożenia wobec siebie ślubowania, to nie może dopuścić tych osób do orzekania. I niestety, jak w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o organy władzy publicznej w Polsce, ja mogę mówić o doświadczeniu z Trybunału Stanu, sposób funkcjonowania instytucji zależy od postaw osób, które tymi instytucjami kierują. No przecież A jaka Święczkowski... ta postawa pana Święczkowskiego może być w sytuacji, kiedy no, nad nim ciążą albo wiszą zarzuty prokuratorskie, za nielegalne podsłuchiwanie Romana Gitycha, Pegasusem. Pan... I już raz sędziowie z wyboru PiSu nie zgodzili się na uchylenie mu immunitetu, co byłoby drogą do postawienia zarzutów i zdjęcia go też z tego urzędu, który sprawuje dzisiaj. I jeśli on ma y, taką alternatywę, że może wpuścić tę szóstkę do Trybunału albo i czekać na styczeń, kiedy obecna koalicja będzie miała większość, czyli 8 miejsc na 15 i wtedy uchyli mu immunitet i przestanie być prezesem, albo po prostu bronić tego Trybunału jako takiej reduty pisowskiej. Panie redaktor, sprawa jest to bardzo prosta. Wybierze. Jeżeli pan Święczkowski twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o stosowanie czy nadzór nad stosowaniem kontroli operacyjnej, no to nie ma się czego bać, mówiąc krótko. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ktoś będzie fizycznie blokował możliwość obejmowania urzędów sędziego Trybunału Konstytucyjnego w nieskończoność. No to jest wtedy rola dla prokuratury. No, umówmy się... No, ale osoba... ma immunitet. Tak, ale prokuratura będzie musiała podjąć czynności związane z tym, że ktoś łamie przepisy ustawy lub konstytucji. I to jest przestrzeń do działania dla y, prokuratury. Oczywiście w pewnym momencie, tak jak teraz bardzo szybko myślę i analizuję, może być problem, który pani doskonale teraz zarysowała, polegający na tym, że nie będzie dopuszczania do orzekania przez prawidłowo wybranych sędziów. W związku z tym ten skład trybunału będzie ten minimalny, jedenastoosobowy lub będzie oczywiście mniejszy, no, bo będą kończyły się kadencje. I ten trybunał w zasadzie przestanie być... Trybunałem, no bo trudno sobie wyobrazić e, sytuację, gdzie ktoś mając pełną świadomość, że powinien dopuścić dane osoby do orzekania, no, blokuje jej możliwość wykonywania e, czynności. No, ale to już jest wtedy tak naprawdę przestępstwo z artykułu 231 Kodeksu Karnego. Rozumiem, trudne zadanie. Zadanie jakie, będzie bardzo trudne. Połączenie, jakie przed panem stawiam, czyli połączenie prawa z polityką, ale powiedział pan o, o blokowaniu Trybunału. Ja usłyszałam ostatnio w TVP Dariusza Korneluka, prokuratora krajowego, który powiedział, że w Sądzie Najwyższym jest 35 wniosków o uchylenie immunitetów sędziom albo prokuratorom i one są blokowane przez panią pierwszą prezes, panią Manowską. Daktor, to... I Ma Małgorzata Manowska jako prezes Trybunału Stanu też blokuje postępowania w Trybunale Stanu. Czy to nie potwierdza tej, tej powiedzmy małej tezy z naszej rozmowy? No, powiedzieliśmy, że, czy ja powiedziałem, że jakość działania instytucji publicznych w Polsce zależy od postaw osób, które tymi instytucjami kierują lub są w składach tych instytucji. Dokładnie tak. No dla mnie to jest wręcz niewytłumaczalne, dlaczego... Tak wolno rozpoznawane są sprawy immunitetowe, które są kierowane do tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym. No, proszę pamiętać, jakie było uzasadnienie tworzenia specjalnej izby, która miała zajmować się immunitetami sędziów i prokuratorów. No bo ktoś opowiedział, czyli mówiąc krótko, przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy opowiedzieli społeczeństwu, że jest jakaś nadzwyczajna kasta. No i dzisiaj ta izba... Biorąc Była nawet uwagę, kampania y, billboardowa o tym, że sędziowie tak. kradną jeansy albo kiełbasę. Tak, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Niemniej jednak, y, y, zwróćcie państwo uwagę, dziś tak naprawdę możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, czy odpowiedzialności, zakładam też często dyscyplinarnej, no, siłą rzeczy jest zablokowana lub odciągnięta w czasie. no Podobno nie o to chodziło w tym wszystkim. I to pokazuje, że te reformy tak naprawdę to nie były reformy zmierzające do tego, żeby stworzyć prawidłowe postępowania w odniesieniu do problemu, który był. Bo po pierwsze, problemu nie było tak, jak go opisano, a po drugie, to, co stworzono, to w istocie rzeczy nie realizuje celów, dla których zostało powołane. No i tak wygląda dzisiaj funkcjonowanie tej części Sądu Najwyższego. Jeżeli Pani mnie pyta o Trybunał Stanu, sytuacja jest bardzo e, podobna. Od 2023 roku nie odbył się pełny skład Trybunału Stanu, pomimo już nawet nie pamiętam liczby wniosków, które złożyliśmy po to, żeby po pierwsze doprowadzić do przyjęcia prawidłowej treści regulaminu. Dzisiaj brak prawidłowej treści regulaminu tak naprawdę blokuje rozpoznanie sprawy pana Świrskiego. I Świrskiego na usp... Pana na... Świrskiego, czyli byłego <śmiech> szefa Krajowej Rady Radiofonii I na telewizji. tę sprawę trzeba spojrzeć z dwóch płaszczyzn. Po pierwsze, to pokazuje niezdolność polskiego państwa do pociągania osób do odpowiedzialności konstytucyjnej. To jest pierwsza sprawa. Z drugiej strony pokazuje niezdolność polskiego państwa do zapewnienia panu Świrskiemu szybkiego, rzetelnego postępowania przed Trybunałem Stanu, tak aby dowiedział się, czy jest odpowiedzialny za delikt konstytucyjny, czy nie jest odpowiedzialny za delikt konstytucyjny. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że za tym stoją osoby, które stoją dziś na czele Trybunału Stanu, bo przypomnę, problem sprowadza się do tego, że zamiast zmienić regulamin pani Manowska wydała jednoosobowo zarządzenie, czyli uzurpowała sobie kompetencje do wykonania czynności zastrzeżonych dla pełnego składu Trybunału Stanu. Czyli innymi słowy jeszcze w miejsce pełnego składu Trybunału Stanu czynności podjęła jedna osoba uznając, że jest umocowana, że ma kompetencje do zajęcia się sprawami, które należą do pełnego składu Trybunału Stanu. Tak to wygląda. I kto te stajnie Augiasza uporządkuje? Już do wyborów Dzisiaj zadaje pani 19 wybitnie, 19 trudne pytanie. miesięcy, niecałe. Czy mamy bardzo, bardzo trudną sytuację w wymiarze sprawiedliwości? Powtórzę jeszcze raz. Status sędziów po 2018 roku, prawda? Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i prezydent już powiedział, że nie podpisze ustawy praworządnościowej, która miała Dokładnie tak. uregulować ten status. Ponowne konkursy mamy, przeprowadzić. Mamy problem z Sądem Najwyższym w kontekście też osób powołanych po 2018 roku. Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, w ogóle to zagadnienie, jeszcze wrócę do Trybunału Stanu, to, to jest naprawdę niesamowite, że w państwie, które ma instytucje, nie ma tak naprawdę skutecznych, efektywnych procedur przed instytucją, która ma służyć rozliczaniu polityków za łamanie konstytucji lub ustaw. No bo sposób, w jaki przygotowano ustawę o Trybunale Stanu, to jak te postępowania się ciągną, bo są takie, a nie inne przepisy. Z drugiej strony to, co dzieje się w Trybunale Stanu, no pokazuje, że tak naprawdę państwo jest w tym aspekcie bezsilne. Ale, ale to od lat może po prostu trzeba zlikwidować Trybunał Stanu, skoro on jest bezzębny. Ja sobie przypominam, ile lat się ciągnęło postępowanie dotyczące Emila Wąsacza, byłego ministra skarbu. To I po zakończyło prostu... się umorzeniem, prawda? No I to pokazuje tak naprawdę pewną groteskę, jeżeli chodzi o pociąganie, czy znaczy w ogóle o taki mechanizm rozliczania polityków, załamanie konstytucji czy ustaw. Ja się z Panią zgadzam. I teraz niech jest to kolejny będzie, wniosek w sprawie Zbigniewa Ziobry. Niech to będzie jakikolwiek inny sąd ale żeby procedura była po prostu efektywna. Żeby realnie można było pociągnąć daną osobę do odpowiedzialności za złamanie konstytucji lub za złamanie ustawy czy kodeksu, bo to też ustawa oczywiście, ale chcę państwu pokazać, jakby nazywając to takim językiem powszechnym, że też politycy popełniają tego rodzaju czyny. Takich efektywnych procedur dzisiaj nie ma w polskim państwie. Czy to będzie Trybunał Stanu, czy to będzie jakikolwiek inny organ, który miałby się tym zająć. Ważne, żeby był. Natomiast Ponieważ dotyczy to polityków, a politycy mają wpływ na kształt prawa w Polsce, to można sobie też tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak to wygląda. No ale obecna koalicja miała to uporządkować. Pani redaktor, no piłka jest w grze. Yy, kadencja Sejmu trwa. Ale wszystko. No ja to wszystko rozumiem. Natomiast z drugiej strony dlaczego miałaby nie nastąpić taka realna zmiana w obszarze, na przykład dotyczącym pociągania najwyższych urzędników państwowych do odpowiedzialności konstytucyjnej, czy odpowiedzialności karnej, czy za naruszanie ustawy. No pamiętajmy, jeżeli rozmawiamy o Trybunale Stanu. Ale za chwilę się przy... skończy kadencja Małgorzaty Manowskiej i już jest, są wybrani kandydaci, z których prezydent ma wyłonić prezesa Sądu Najwyższego i będzie to też neosędzia, czyli ten wybrany po 2000 2018 I pan widzi jakieś, ma pan jakieś nadzieje czy widoki są na to, że się poprawi sytuacja w Trybunale Stanu? Wszystko zależy od tego, kto będzie na czele tak naprawdę Sądu Najwyższego, no bo rzeczywiście ma pani rację, to będzie sędzia, którego status ukształtowano po 2018 roku, czyli na poziomie Sądu Najwyższego jest to większy problem niż w Sądach Powszechnych, w sądach powszechnych, w jakimś sensie w, ostatnim, w kontekście ostatniego wyroku CUE. Ta sytuacja, można powiedzieć, że częściowo jest przecięta. Systemowy problem zostaje, ale są pewne wskazówki interpretacyjne. w przypadku. No właśnie, co pan rozumie z tego wyroku CUE? Bo CUE powiedział, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że sama przesłanka tego niewłaściwego wyboru przez ten organ upolityczniony, KRS. KRS, nie wystarcza do tego, żeby podważyć status sędziego, że trzeba przeanalizować całą jego drogę zawodową. Dzisiaj mamy trzy tysiące tych sędziów, tak zwanych neosędziów. Z tego tysiąc to są absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie oni nie mieli wyjścia, a musieli stanąć przed tą KRS i, i są wyłączeni z tego postępowania ministra ponownych konkursów i, i nie muszą stawać ponownych konkursów. Już konkursach. Państwu wyjaśniam. Po pierwsze Sue powiedział, że mamy w Polsce problem systemowy. Ten, o którym Pani powiedziała. Pani go doskonale zarysowała. Po drugie, że każda sprawa, jeżeli chodzi o badanie statusu sędziego, musi być analizowana indywidualnie. Po trzecie, to co moim zdaniem jest bardzo ważne, sam fakt przejścia przez procedurę nominacyjną przed KRS-em nie wystarcza do tego, żeby twierdzić, że sędzia, jest, że sędzia jest pozbawiony niezależności, niezawisłości i że nie może ukształtować składu sądu ustanowionego ustawą, bo to są te trzy ważne czynniki. Czyli innymi słowy mówiąc, TSUE pośrednio wyjaśnił, że sędziowie, których status ukształtowano po 2018 roku, w ocenie TSUE dają ten standard niezależności, niezawisłości i są sądem ustanowionym na podstawie ustawy. To nie zwalnia oczywiście Polski jako państwa i tu teraz przechodzimy na, na politykę. Nie zwalnia polityków z obowiązku uporządkowania problemu systemowego, jakim jest właśnie udział w wymiarze sprawiedliwości około 3000 sędziów powołanych po 2018 roku. Natomiast jeżeli popatrzymy na propozycje, które są składane, jeżeli popatrzymy też na stanowisko pana prezydenta i poprzedniego, i obecnego, Trudno sobie wyobrazić, żeby politycy poszli po rozum do głowy i próbowali jakiko w jakikolwiek sposób rozwiązać ten problem. Ale Jak... ustawa Waldemara Żurka, która e, tych sędziów e, dzieli na grupy e, i nakazuje im, że są dzisiaj na delegacji, na stanowiskach, które obecnie zajmują, ale w ciągu dwóch lat muszą wystartować w konkursach ponownie na, na te miejsca, na te stanowiska, które zajmują. E, czy ona wędruje do kosza, czy nie? W części, w części tak. To w znaczy jakiej? w tych obszarach, o których rozmawiamy, Tutaj trudno będzie, moim zdaniem, zmieścić się z tym pomysłem w kontekście wyroku CUE, który zakłada jakieś grupowanie. Tu mam naprawdę daleko posunięte wątpliwości z uwagi na te argumenty, które przytoczyliśmy. Ale weryfikacja dwóch tysięcy sędziów ile potrwa? Panie redaktor, ale można zupełnie inaczej do tego podejść. Kiedyś też w rozmowie z panią proponowałem takie rozwiązanie, które jest oparte o konstytucję. Zmiana struktury sądów, jednolity status sędziego i ustawowe przesądzenie, że osoby, które otrzymały nominację po 2018 roku, mówimy o sędziach sądów powszechnych, zostawiamy sąd najwyższy, z automatu stają się sędziami sądów powszechnych w nowej strukturze. To znaczy, ja im dłużej wykonuję zawód, co roku wykonuję go, rok dłużej, mając kontakt z ludźmi, dostrzegłem takie, takie nie tyle zaniepokojenie, ale w pewnym sensie ludzie przestali się interesować problemem statusu sędziów po 2018 tak. roku. Bo są musimy, tym. musimy sobie uświadomić kilka rzeczy. Po pierwsze tak, ludzie oczekują efektywnego wymiaru sprawiedliwości, czyli szybkiego załatwienia sprawy, i gwarancji, że nikt nie będzie tej sprawy, poza nadzwyczajnymi środkami odwoławczymi, co jest normalne, próbował kiedykolwiek wznowić. Czyli na przykład Podważyć twierdzić, wyroku, że tak. wyrok nie istnieje, tak jak sytuacja chociażby. W, w, Giżycku. w Giżycku. dokładnie. To jest jakby pierwsza kwestia. Więc, Ale już musimy do końca zmierzyć, więc, więc ludzi generalnie, bo mam jedno pytanie ludzi generalnie interesuje sprawny wymiar sprawiedliwości. Więc te wszystkie reformy trzeba zacząć od tej strony. Odwrócić Zaproponować nową strukturę i przy okazji załatwić problem. Statusu sędziów, no bo skoro Pani będzie jednolity status, ale nowa czy, struktura, czy, to można to przy rozumiem, okazji uregulować. ale czy wobec tego wyroku TSUE, yy, to znaczy, że yy, sąd w Giżycku, który yy, miał rozpatrzyć sprawę o podział majątku małżeństwa, które się rozwiodło i uznał, że tego rozwodu w ogóle nie było, bo osędzia wydawał wyrok, po pomylił się ten sąd. Oczywiście, to znaczy, tak. że nawet be... sąd Panie nie redaktor, może tak stwierdzić. Panie redaktor, nawet bez tego wyroku polska procedura nie zna orzeczeń nieistniejących z mocy prawa. Nie ma takiej kategorii orzeczeń. To znaczy orzeczenie może być dotknięte wadą polegającą na tym, że skład był nieprawidłowy. Był jakiś formalny problem ze składem. Ale orzeczenie istnieje dopóki Sąd Wyższej Instancji w ramach tej sprawy po na przykład apelacji nie uchyli tego orzeczenia. To orzeczenie istnieje. Teoria, że coś nie istnieje na poziomie sądów powszechnych absolutnie nie ma żadnej podstawy prawnej. Ja jeszcze jedną rzecz powiem na końcu Państwu w kontekście wyroku CUE. Ten wyrok tak naprawdę w sensie praktycznym on nie powiedział niczego nowego, bo w Polsce to już mamy. To znaczy e, osoby powołane po 2018 roku. Po pierwsze tak, sądzą, wydają wyroki. Uproszczę, ludzie egzekwują alimenty, ludzie y, mają obowiązek zapłaty jakiejś należności. Ludzie siedzą w więzieniach na podstawie takich wyroków. Odbywają kary pozbawienia są wolności. są też wyroki uchylane. Są też wyroki uchylane, ja na się zgadzam. Wójców, Ale jednak przykład. to jest y, pewien margines. Natomiast co do zasady... Tak to wygląda, więc te wszystkie argumenty, o których rozmawiamy w kontekście wyroku TSUE, jeżeli chodzi o realia polskiego wymiaru sprawiedliwości, one od dawna w praktyce funkcjonują. To znaczy, ujmę to w ten sposób, tak zwani, przepraszam, ale w cudzysłów, starzy sędziowie w momencie, kiedy wpływa wniosek o wyłączenie sędziego powołanego po 2018 roku, z uwagi na to, że przeszedł procedurę przed KRS, nie wyłączają go do orzekania. To jest nic nowego, więc CUE w jakimś sensie potwierdził to, co w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości dzieje się już od lat. W dużej mierze ten wyrok TSUE nawiązuje do koncepcji i argumentacji, która wynika z uchwały trzech izb Sądu Najwyższego. To był rok 2020, jeżeli dobrze pamiętam. Tak naprawdę nic nowego. Na koniec mogę powiedzieć tak. Jeżeli politycy nie nie potraktują poważnie problemów wymiaru sprawiedliwości w aspekcie, który łączy się właśnie z tymi problemami systemowymi, to po każdej kolejnej kadencji, każdego kolejnego rządu czas trwania postępowań w Polsce będzie się skokowo wydłużał. Się a ludzie w tym aspekcie patrzą na sprawność wymiaru sprawiedliwości. To być może zabrzmi w jakimś sensie dramatycznie. Wymiar sprawiedliwości przestał być... Teatrem uprawiania prawa z punktu widzenia każdego człowieka jest usługą publiczną. Jeżeli politycy tego nie zrozumieją, to będą mieli kulejący, e, tak naprawdę, kulejącą część polskiego państwa, jaką jest wymiar sprawiedliwości. A umówmy się, sprawny wymiar sprawiedliwości Ale na tym zależy, to jest rozstrzyganie temu spraw bezkarni. ludzkich. Ale to mówimy, wracamy do naszej dyskusji probka, o Trybunale, o, o trybunale Stanu. Nie, to następnym razem bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę również. państwa i moim gościem był Przemysław Rosati, prezes naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. To była powtórka programu. Nic straconego.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 Cisza jest bezmierna Ruch, ruch, język to ruch Tęsknota jest bezmierna Ruch, ruch, język to ruch Cisza jest bezmierna Zasypiesz sama, zasypiesz, naga, zasypiesz, naga i sama Uchylę parasol, a ty zobaczysz, że ciebie widzę Wtedy podejdziesz do okna Tak pomnożona o każdą kropkę I w samotności swoje odkryjesz Że są tacy, co mokną, którzy cię pragną I którzy widzą, że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 Dzień omijamy się o mały głos Obok ulic i miejsc Gdzie handlują złem Na ostatnich prostych odbijamy w bok Coś kradnie ci sen Nie zdarza się cud Nie pozwala na dobre zostać tu obok ulic i miejsc gdzie handlują złem przyspiesza krok obok ulic i miejsc nie zdarza się cud nie pozwala na dobre zostać tu. co to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 ze mną do rzeki przychodzi zmierzch opowiem ci wszystko choć pewnie już wiesz nie chcę czekać Wypełnij wypełni nas trujący jad zabije nas więc proszę Wyryte na skórze, blizny i nasze podróże Dorobiłem się paru zmarszek, złota, platyny, miliona podpisanych kartek Powiedz mi ile to warte, życie rzucone na stos Moje marzenia, moje wspomnienia i tysiące gardieł co śpiewały zemu na głos Gdyby nie to, że wciąż jesteś, oddałbym wszystko za pestyn Nie wiedziałbym co to jest szczęście Największe słowa wypowiedziałem szeptem Zdjęcia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 64. urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzka sprawa. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Audycji Ludzka sprawa. Dzisiaj ze mną w studiu pan profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były sędzia w stanie spoczynku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję panie profesorze, że przyjął pan zaproszenie. Mam taką potrzebę w tych burzliwych czasach, które są, takiej głębokiej rozmowy o tym, co nas czeka w jakim miejscu jesteśmy, w jakim miejscu jest przede wszystkim obywatel, bo wokół tego obywatela chciałabym tę rozmowę zbudować. Ale może tak najpierw filozoficznie pana profesora zapytam. Jak teraz uczestniczymy w takich bardzo różnych rozmowach o tym, czy ktoś odbierze ślubowanie, czego nie odbierze, o tym, jak zrobić wybory do KRS-u w postaci wyborów w sądach powszechnych, to 10-12 lat temu pan profesor w ogóle pomyślał, że możemy być w takim miejscu. Czy to się panu profesorowi mieściło w głowie? Nie, prawdę mówiąc nie mieściłem mi się w głowie i do dzisiaj